Może najbardziej ciekawą dla mnie była rozmowa o poślewkownie Harwacie. Pułkownik Pełczyński powiedział mi wręcz, że pan Harwat jest człowiekiem bardzo trudnym, niesłychanie arbitralnym, zachłannym, że chciałby wszystko sam zagarnąć do rąk swoich, w tym i sprawy czysto wojskowe. Że sam miał z nim niejedno krótkie spięcie, lecz ma nadzieję, że uda mi się ułożyć z nim poprawne stosunki. Przy tej okazji wyjaśniło się, że polityczne kierownictwo placówki należy całkowicie do posła, a sprawy wojskowe należą do mnie. Normalnie mamy wzajemnie pokazywać sobie nasze raporty i sprawozdania i nawet je uzgadniać, lecz jeśli poseł Harwat tego nie zrobi, to ja mogę go nie informować o moich krokach. Ponieważ jednak wchodzę w skład poselstwa RP w Kownie, to podlegam... Zasadniczo posłowi Harwatowi, jednak nie mam mu się meldować. Protokolarnie stanowisko moje jako atasze wojskowego jest poradcy poselstwa, a ponieważ radcy nie ma, jest tylko pierwszy sekretarz, to jest drugim pod względem starszeństwa po ministrze pełnomocnym. Już po pożegnaniu, po z górą godzinnej rozmowie pułkownik Pauczyński oznajmił mi, że do Kowna mam wyjechać Dzisiaj, po południu samochodem, a jutro, to jest 29 marca, w Grodnie, mam się spotkać z naszym posłem, panem Harwatem i z nim razem udać się do Kowna drogą na Suwałki. Była już godzina 11, miałem więc zaledwie kilka godzin, aby przygotować się do wyjazdu i aby złożyć niezbędne wizyty służbowe. Pułkownik Pełczyński polecił mi, abym zameldował się u generała Wacława Stachiewicza szefa sztabu głównego i u jego zastępcy generała Malinowskiego oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych u ministra Józefa Beka, u wiceministra Jana Szembeka i dyrektora Kobylańskiego. Czasu na to doprawdy nie było wiele. Minister Beck wyraził chęć rozmowy ze mną przed moim wyjazdem. Pułkownik Beck jest moim kolegą z jednego rocznika Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie 24-25. Nie widziałem się z nim od czasu ostatniego koleżeńskiego zjazdu naszego rocznika wyższej szkoły wojskowej w roku 1935 z okazji dziesięciolecia. Minister Beck mało się zmienił zewnętrznie od tego czasu. Liczy sobie zaledwie 44 lata. Wygląda nadal młodo i jest pełen energii, może trochę przytył, trochę posiwiał na skroniach i wyłysiał. Wysoki, nieco przygarbiony... Na długich, chudych nogach, z wydatnym nosem i wyrazistymi ciemnymi oczyma. Natomiast ogromnie się zmienił w sposobie bycia i mówienia. W MSZ nazywają go z całym namaszczeniem jego urzędnicy le grand chef, a niektórzy jeszcze dodają en grand seigneur, bez wątpienia i facet en grand seigneur. A może to tylko atmosfera świeżo odnowionego gomachu i wnętrz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dawnym pałacu z XVIII wieku słynnego hrabiego bryla, błyszczącego z zewnątrz i wewnątrz splendorem i szykiem? Tak na mnie podziałała, że wydał mi się bek innym aniżeli pułkownik Józef Beck z życia szkolnego, kiedy to był zawsze milczący, skupiony, rzadko kiedy uśmiechnięty, bardzo długi, tyczkowaty, chudy, niezgrabny, konny kawalerzysta... Nader podle używający konia, za to o oczach połyskujących inteligencją i pewnością siebie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych urządzone jest niemal luksusowo, może nawet z pewną przesadą. Wielkie, wspaniałe, umeblowane poczekalnie hole, obszerne gabinety służbowe – Olbrzymie wyłożone karmazynowym dywanem marmurowe schody prowadzą na pierwsze piętro do gabinetu ministra spraw zagranicznych i właśnie tędy tymi schodami są wprowadzani wszyscy ambasadorowie i posłowie obcych państw. Zawieziono mnie do gabinetu ministra Beka zwykłą windą. Gabinet ministra spraw zagranicznych urządzony ultra nowocześnie uderzał przede wszystkim swoimi rozmiarami. Była to doprawdy wielka sala w której końcu stało potworne swą wielkością, lśniące jak szkło biurko ministra. Po sztywno obojętnym przywitaniu się ze mną, powiedział mi Bek mniej więcej to samo, co przed dwoma dniami marszałek Śmigły -Rydz. Oto streszczenie jego słów. Aktywna i realna polityka Polski znalazła swój pierwszy wyraz w załatwieniu sprawy litewskiej. Jestem zdecydowany w obliczu obecnej sytuacji europejskiej na dalsze aktywizowanie polityki polskiej. Chodzi o nasze porozumienie z Litwą. W ultimatum, z 48-godzinnym terminem, można było postawić Litwie tylko takie żądania, jakie w tym czasie mogły być zrealizowane. Po nawiązaniu normalnych stosunków trzeba będzie dążyć do takiego porozumienia z Litwą, aby całość państw bałtyckich współpracowała z Polską. Z ułożeniem tej współpracy nie powinniśmy się śpieszyć, mamy działać powoli i ostrożnie. Należy przy tym stawiać nie na przeszłość, która minęła i już nie powróci, ale na teraźniejszość, to znaczy na współczesne, obecnie istniejące państwo litewskie i na obecne społeczeństwo litewskie. Społeczeństwo obecnej Litwy to młodzi nacjonaliści wychowani od lat 20 w nowym, niepodległym państwie. Ten stan rzeczy ma być przez państwo polskie w całej pełni uznany i uszanowany. Byłoby dużym, ciężkim błędem, Stawianie i opieranie się na społeczeństwie polskim jeszcze pozostającym na Litwie. Naturalnie należy je brać także pod uwagę w wykonaniu naszego planu, ale nie należy wymagać od Polaków litewskich dążeń do zniszczenia mżonek historycznych, lecz pozostanie na gruncie państwowości litewskiej. Marszałek Piłsudski, pomimo swego wielkiego sentymentu do Polaków z Litwy, skąd sam pochodził, powiedział o nich – to są małpy. Obecnie większość Polaków tamtejszych ziemian to oportuniści, którym zależy przede wszystkim na utrzymaniu swoich majątków i na tym zasadniczo polega cały ich program polityczny. Można tu raczej polegać na niezamożnych Polakach, na pracującej inteligencji polskiej, a w szczególności na młodym pokoleniu Polaków litewskich. Zdecydowałem się na poszukiwanie porozumienia z najbardziej dla Polski nieprzychylnymi elementami, a mianowicie z młodymi tautininkami, nacjonalistami. Może uda się ich przekonać, że Litwa powinna we własnym interesie związać losy swoje z Polską, a nie z Niemcami lub z Rosją. Oba te kierunki mają swoich gorących zwolenników, ale... Brakuje najzupełniej grupy, która by chciała pójść razem z Polską. Moglibyśmy zbrojnie zająć Litwę i nawet ją anektować, lecz byłby to krok wysoce szkodliwy, gdyż dwa miliony Litwinów narobiłyby Polsce dużo kłopotów we wrażliwym miejscu nadbałtyckim i to w położeniu międzynarodowym, kiedy wyładowują się nagromadzone siły Niemcy i tempo wydarzeń jest bardzo szybkie. W mojej polityce w stosunku do Litwy Zdecydowałem się stosować zasadę równi z równymi, wolni z wolnymi. Zarówno pułkownik Pałczyński, jak i minister Beck ostrzegali mnie przed posłem Harwatem i znowu usłyszałem, że jest to bardzo ciężki i trudny człowiek, ale wytrawny znawca spraw i stosunków bałtyckich, gdyż od 15 lat tam pracuje jako poseł kolejno w Finlandii, Estonii, a także na Łotwie. Minister Beck zakończył swoją opinię o panu Harwacie wyrażeniem nadziei, że mój takt, na który on bardzo liczy, dopomoże do ułożenia się stosunków pomiędzy posłem Harwatem i mną. Rozmowa ta trwała już ponad 30 minut, zresztą był to monolog Becka. Słuchałem go z napiętą uwagą, bo odsłaniały się przede mną po raz pierwszy kulisy tajemniczej, jak mówiono powszechnie w Polsce i w całej Europie, Polityki ministra Beka. Z poglądami jego na sprawę Litwy i na jego politykę względem Litwy, które dopiero co wypowiedział, zgadzam się całkowicie. Ale tym bardziej nie rozumiem celu ultimatum noty do Litwy w celu nawiązania stosunków pomiędzy naszymi krajami. Litwa nie jest wszak na tyle ważnym elementem w polskich rozważaniach polityczno-strategicznych, aby trzeba było aż siłą zmuszać ją do nawiązania stosunków z Polską. Zupełnie niepotrzebny był też passus o zbrojnej interwencji z naszej strony celem anektowania Litwy. To pachnie niedobrze. Natomiast stawianie przez Beka na nową, młodą Litwę, na młodych nacjonalistów litewskich, wydaje mi się najzupełniej słuszne. Z tego krótkiego spotkania z Bekiem odniosłem wrażenie, że uważa się on za nieomylnego męża stanu, wierzącego w swoją własną gwiazdę. O godzinie 12:30 tegoż dnia stawiłem się u szefa sztabu głównego, generała Wacława Stachiewicza, który zapytał mnie na wstępie, jakie instrukcje otrzymałem od marszałka Śmigłego Rydza. W kilku zdaniach streściłem mu to, co usłyszałem od marszałka, dodając jeszcze to, co powiedział mi minister Beck. — To jest synteza — rzekł generał Stachiewicz — ja również nie mogę dać panu szczegółowych wytycznych. Wie pan zresztą, o co ogólnie nam chodzi? Jest to piękne zadanie, jeśli się panu uda nawiązać nić porozumienia między wojskiem litewskim a wojskiem polskim. To będzie ono wykonane. W taktyce działania nie wolno podkreślać niszczości Litwy. To nieważne, że oni mają trzy dywizje, a my trzydzieści. Należy podchodzić do Litwinów przychylnie i z dużym szacunkiem. Działać powoli i ostrożnie, nie arbitralnie, a zwłaszcza nie narzucać się. Takt i umiar, które pan posiada w wysokim stopniu, powinny być pomocne. Cierpliwie znosić ewentualne przykrości, lecz nie pozwolić nigdy na uchybienie godności polskiego munduru. W pracy zasadniczej należy zwrócić uwagę na to, jakie stosunki łączą naprawdę Litwę z Rosją i z Niemcami. Znaczenie terenu Litwy i jej stanowiska w wypadku naszego konfliktu z Rosją czy Niemcami jest dla nas bardzo doniosłe. To będzie nasze północne skrzydło. Należy przy tym przyjąć za rzeczy zupełnie pewną, że Niemcy będą przeciwdziałały ugruntowaniu się polskich wpływów na Litwie w obawie o Prusy Wschodnie. Dla Niemiec Litwa w przyjaźni z Polską to okrążenie Prus Wschodnich i poważne utrudnienie ich obronnego utrzymania w razie wojny z Polską. Trzeba więc zbadać, jak te sprawy stoją na którą stronę przechylają się dziś Litwini? Niemcy czy Rosja? Ostatnio, po naszym ultimatum, odnoszę wrażenie, że zaufanie do Rosji zostało na Litwie do pewnego stopnia poderwane. Trzeba zbadać, jak dalece. I znowu znalazł się w rozmowie pan Harwat. Generał Stachiewicz już trzeci z rzędu poruszył ten temat. To trudny i nieprzyjemny człowiek, ale generał liczy na mój wielki tak. Cóż to za typ ten pan Harwat, o którym tyle się dziś nasłuchałem. Na ogół instrukcjami generała Stachiewicza, zwłaszcza strategicznymi, nie byłem zbytnio zbudowany, bo przypomniały mi nasze rozważania polskie w biurze Ścisłej Rady Wojennej w roku 1923. Po wyjściu od generała Stachiewicza o godzinie 13.30 miałem iść do generała Tadeusza Malinowskiego, mojego dawnego przełożonego z drugiej Dywizji Piechoty Legionów, i na tym zakończyć oficjalne wizyty. Czas był bowiem na przygotowanie się do podróży, a samochód już czekał na mnie przed gmachem sztabu głównego. Tymczasem w chwilę po opuszczeniu gabinetu generała Stachiewicza zostałem podobnie wezwany do niego. Generał Stachiewicz, najwidoczniej zaferowany i mocno niezadowolony, powiedział mi, że przed chwilą otrzymał wiadomość Stalina, iż poseł litewski w Estonii, pan Daili D., na mocy instrukcji swego rządu zawiadamia, że władze litewskie nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa osobie polskiego atasza wojskowego, jeśli by już teraz zamierzał przybyć do Kowna razem z posłem Harwatem. Wobec tego rząd litewski zwraca się z propozycją, aby przyjazd atasze wojskowego został odroczony na pewien czas. Generał Stachiewicz zakomunikował mi, że zostało zdecydowane, iż poseł Harwat wyjedzie sam, a ja mam oczekiwać w Warszawie na dalsze rozkazy. Poseł Harwat otrzymał polecenie, aby jego pierwszą czynnością w Kownie było załatwienie sprawy najprędszego mego przyjazdu do Kowna z gwarancjami bezpieczeństwa. Nie była to miła wiadomość. Sądzę jednak, że ze strony Litwinów jest to zwykła gra na zwłokę, bo nie myślę, aby mieli oni szykować jeszcze jakieś niespodzianki. Wiadomość ta w każdym razie nie wróżyła łatwego wejścia na teren litewski. Zresztą należało się tego spodziewać. Przedstawiciel Wojska Polskiego, które miało wykonać ultimatum, nie może być widziany chętnie i przychylnym okiem przez Litwinów, a zwłaszcza przez wojsko litewskie. Poza tym jednak zwłoka w wyjeździe do Kowna była dla mnie osobiście jak najbardziej na rękę, bo zyskiwałem przynajmniej czas na przygotowanie się do mojej misji, chociażby krótkie i z konieczności pobieżne, bo na Litwie nigdy nie byłem i nie zajmowałem się specjalnie sprawami litewskimi. Mając więc czas, postanowiłem złożyć dalsze oficjalne wizyty. Udałem się do generała Tadeusza Malinowskiego, przy którym byłem... W roku 1920 oficerem operacyjnym generał Malinowski przyjął mnie po koleżeńsku i z miejsca gratulował historycznej misji, wyrażając się z właściwym mu patosem, krótka była nasza rozmowa i nieinteresująca. Potem, w końcu dnia, byłem przyjęty przez wiceministra spraw zagranicznych pana Szembeka na łatwej kwadransowej rozmowie. Minister Szembek bardzo rozumnie myśli o sprawie Litwy. Powiedział mi, że... Przede wszystkim należy po prostu oswoić Litwinów z obecnością polskiego poselstwa w Kownie i bardzo powoli i ostrożnie rozmawiać z nimi. Przyznaję się, że po poznaniu osobiście ministra Szembeka nabrałem do niego dużego szacunku, jako do rozumnego dyplomaty. Polityka rządu polskiego w stosunku do Litwy w roku 1938. 29 marca o godzinie 11.30 pojechałem do MSZ do dyrektora Kobelańskiego. Tadeusz Kobelański, major dyplomowany III Pułku Ułanów, były adjutant marszałka Piłsudskiego, był zastępca atasze wojskowego w Moskwie, od kilku lat przeszedł do służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pochodził z Ukrainy z rodziny Ziemiańskiej. Brat jego świętej pamięci, rotmistrz III Pułku Ułanów, Władysław Kobelański, był moim plutonowym podchorążym w szkole kawaleryjskiej w Elisawietgradzie na południu Rosji. Tadeusz Kobelański uchodzi w opinii osób miarodajnych za mózg polityczny MSZ i za jednego z najbliższych doradców ministra Beka. Według tejże opinii ma on być zwolennikiem porozumienia i ścisłej współpracy naszej z Niemcami i Włochami. Są mu przypisywane duże sympatie do ustroju faszystowskiego, a nawet nazistowskiego, a poza tym jest on uważany za zdecydowanego, nieprzejednanego przeciwnika Rosji sowieckiej. W rozmowie, która trwała ponad trzy godziny, pan Kobylański wyłożył mi historię stosunków polsko-litewskich od roku 1917 i podał nasze aktualne zamiary względem Litwy. Poniżej cytuję słowa pana Kowelańskiego, spisane przeze mnie tego samego dnia, to jest 29 marca 1938. Historia naszych stosunków z Litwinami prowadzących do obecnego położenia rozpoczęła się od umowy królewickiej w 1928 roku. Umowa ta była niekorzystna dla Polski. W tekście umowy i w późniejszych dokumentach Linia graniczna nosi nazwę linii administracyjnej, ponieważ tej nomenklatury domagali się przedstawiciele Litwy. Marszałek Piłsudski zgodził się na przyjęcie tej nazwy, aby doprowadzić do ustanowienia jakiejś wyraźnej i obopólnie uznawanej linii rozgraniczenia między obu państwami. Marszałek Piłsudski, gdy mu przedstawiono sprawę, rzekł Niech więc będzie łatwiej przekroczyć linię administracyjną, aniżeli granicę państwową. W dalszym ciągu, przy ogromnym sentymencie marszałka Piłsudskiego do Litwy i wobec działalności liberałów wileńskich w rodzaju Staniewicza, którzy chcieliby dać wszystko Litwie, nic nie żądając dla Polski, ułożył się po podpisaniu umowy królewieckiej następujący stan faktyczny. Litwini występowali wrogo przeciwko Polsce nie tylko obronnie wewnątrz swego państwa, lecz również zaczepnie na zewnątrz. Hasłem polityki litewskiej było Wilno dla Litwy. W tym celu Litwini stworzyli pokaźną armię za pieniądze od swoich rodaków w Ameryce. Mniejszość litewska w Polsce była i jest obecnie uprzywilejowana w stosunku do mniejszości polskiej na Litwie. Posiada szkoły, spółdzielnie, banki, kościoły z językiem litewskim i temu podobne. Ponadto korzysta z nieskrępowanego prawa ruchu granicznego, mały ruch graniczny, do Litwy i z powrotem. Mniejszość Polska na Litwie nie posiada identycznych uprawnień. Po roku 1934 z chwilą objęcia władzy przez nacjonalistów, tautininków, Położenie Polaków na Litwie uległo poważnemu pogorszeniu w porównaniu ze stanem z roku 1929. Ten stan rzeczy w stosunkach między Litwą a Polską musiał być tolerowany aż do czasu śmierci marszałka Piłsudskiego, który nie zgadzał się na żadne radykalne rozwiązanie sprawy Litwy, pozostawiając rzeczy dalszemu biegowi wypadków. W roku 1936 opracowałem memoriał dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej, w którym wykazałem, że Litwa na mocy umowy Królewieckiej z roku 1928 o Małym Ruchu Granicznym znajduje się w położeniu, które nie powoduje dla niej żadnej potrzeby zmiany istniejących stosunków z Polską. Z bilansu dotychczasowych stosunków litewsko-polskich wynikało, że Litwa bez porozumienia z Polską na mocy obowiązującego układu z roku 1928 otrzymała i ma wszystko, natomiast Polska nie ma nic. Wskutek tego Litwa nie zdradzała najmniejszego dążenia do zmiany istniejących stosunków z Polską. W tym przekonaniu rząd litewski był podtrzymywany przez swoich sąsiadów, a przed dojściem do władzy Hitlera również i przez rząd niemiecki. Obecnie polityka Niemiec względem Litwy jest równoległa z naszą. Wobec powyższego w roku 1936 zapadły decyzje rządu polskiego dokonania zmiany naszej polityki w stosunku do Litwy. Było to tym bardziej niezbędne, że w tym czasie narastały wydarzenia europejskie dużej miary i trzeba było nam wreszcie wiedzieć, na co ze strony Litwy możemy liczyć i czego się od niej spodziewać zapoczątkowano w roku 1936 pośrednie negocjacje z Litwą. Za pośrednictwem księdza Mironasa i pana Klimasa oraz przy pomocy żony prezydenta Smetony dano do zrozumienia prezydentowi i premierowi Tubelisowi, że w razie zmian w stosunku Litwy do Polski ich osobista sytuacja nie ulegnie zmianie. W roku 1937 ustalone zostały spotkania przedstawicieli stron na gruncie neutralnym w Szwajcarii, określone tematy rozmów i zakres porozumienia. W tymże roku projekt unormowania stosunków z Polską został wniesiony na porządek dzienny obrad litewskiej Rady Ministrów w Kownie. Projekt ten obalił minister Schillingas przez... Wniesienie zmiany do konstytucji litewskiej, że stolicą Litwy jest Wilno, a Kowno jest tylko stolicą tymczasową. Szylingas oczywiście był pod wpływem obcym. W ten sposób upadło porozumienie między Litwą a Polską. W lutym 1938 roku minister spraw zagranicznych Litwy, Lezoraitis, który poprzednio ustalił z ministrem Beckiem w czasie spotkania w Genewie ogólne tezy porozumienia i terminy dalszych rozmów, zamiadomił nas, że omówione plany są nieaktualne i że żadnych rozmów nie będzie. Wkrótce po tej wypowiedzi nastąpił Anschluss Austrii. Wypadki w Europie nagliły, ażeby jak najprędzej rozwiązać sprawę Litwy. Gdy na granicy polsko-litewskiej zaistniał wypadek zabójstwa naszego żołnierza z Korpusu Ochrony Pogranicza, uznałem, że nastąpił odpowiedni moment do działania. Wysłaliśmy do rządu litewskiego notę ultimatywną, a reszta jest panu znana. Nie przerwałem panu Kobelańskiemu jego wywodów ani jednym słowem. Jasne dla mnie się stało, że ultimatem było koronkową robotą naszego MZ ze współudziałem Giszu i sztabu głównego Jasne też było, że stało się tak wbrew intencjom marszałka Piłsudskiego, który by na to nie pozwolił. Pan Kobelański mówił dalej: Reakcja Litwy po otrzymaniu naszej noty i zapoznaniu się z treścią komunikatów polskiej agencji telegraficznej pat polegała na gorączkowym poszukiwaniu wszędzie pomocy w celu obrony przed żądaniami Polski. Rząd litewski nakazał swoim przedstawicielom w Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji i w Niemczech natychmiast domagać się obrony przed Polską. Wszędzie, z wyjątkiem Francji, interwencje Litwy spotkały się z chłodnym przyjęciem i odmową poruszenia tej sprawy uznano ją za wewnętrzną między Litwą a Polską. W Niemczech i innych państwach oświadczono Litwinom, że do spraw stosunków między Litwą a Polską rządy tych państw nie będą się mieszać. Jedynie Francja, która uważa i uważać będzie kraje nadbałtyckie za domenę rosyjską, Pauleca, chciała dopomóc Litwie. Ambasador Francji w Warszawie, Leon Nul osobiście dokonał demarszu ministra Beka, naturalnie z polecenia rządu, ale dostał mocną odprawę i zmuszony był do wycofania się. Niemcy, niezapytywane przez nas, same zwróciły się do naszego rządu jeszcze przed wysłaniem ultimatum do Litwy, że nie będą się mieszały w sprawy sąsiedzkie między Litwą a Polską. W podobny do niemieckiego sposób postąpiła również Rosja. Wobec tej sytuacji musiała Litwa skapitulować i przyjąć warunki i żądania Polski zawarte w nocie ultimatywnej. Dalszy ciąg naszej rozmowy, która okazała się bardzo interesująca z racji wysokiej inteligencji i dużego wyrobienia w tych sprawach mego rozmówcy, polegał na wymianie zdań pomiędzy nami. Rzecz jasna, że nie podzielam tego spaczonego kierunku w stosunku do Litwy, który inaczej nakreślił od dawna marszałek Piłsudski. Kobylański mówił następnie o aktualnej sytuacji w państwie litewskim i o horoskopach na przyszłość co do dalszego rozwoju stosunków polsko-litewskich. Ksiądz Mironas, dzisiejszy premier Litwy, szedł całkowicie na porozumienie z Polską. Schillingas, baron Schilling z Niemców nadbałtyckich... Jest po prostu agentem obcego państwa i nie jest już w rządzie litewskim. Rosja, jako główna protektorka państwa litewskiego ze stolicą w Wilnie, jest doszczętnie skompromitowana w oczach całej Litwy. Litwa ma ciężką urazę do Moskwy za brak poparcia i pomocy wojskowej w okresie naszego ultimatum. Niemcy zaś, co specjalnie mocno podkreślił pan Kobelański, idą nam w sprawie litewskiej całkowicie na rękę. W obecnej chwili bruździ jedynie Francja, lecz nie ma ona możliwości nam przeszkadzać. Potrzebny jest naturalnie czas, aby Litwini mogli ochłonąć z wstrząsu moralnego spowodowanego naszym ultimatum. Zapewne zrozumieją z czasem nasze istotne intencje i wówczas dojdziemy z nimi do pełnego porozumienia, ale mogą nam bardzo przeszkadzać wpływy i pieniądze obce. Już przy końcu tej długiej rozmowy Zapytałem pana Kobelańskiego, jak należy tłumaczyć fakt opóźnienia przez rząd litewski mojego przyjazdu do Kowna. — Mogą być dwie hipotezy — odpowiedział Kobelański. Pierwsza z nich to może istotnie chodzi im o zapewnienie bezpieczeństwa osobie pana pułkownika, zwłaszcza wobec nieopanowania przez rząd sytuacji w stosunku do wzburzonych klęską polityczną nacjonalistów, szaulisów, wojska i młodzieży. Podobno minister litewski w Talinie po prostu błagał naszego Harwata, aby przyjazd polskiego atasza wojskowego odłożył przynajmniej na kilkanaście dni. Litwini, wojsko i młodzież są rzekomo bardzo mocno poruszeni załamaniem się swego rządu w oporze wobec Polski. Druga hipoteza polegała na tym, że Litwini, a prezydent Smetona przede wszystkim, pragną uniknąć za wszelką cenę obecności przedstawiciela polskich sił zbrojnych przy uroczystości wręczania przez posła Rzeczpospolitej Polskiej listów uwierzytelniających prezydentowi Litwy. Prezydent Smetona niejednokrotnie wypowiadał się, że poselstwo polskie może przyjąć jedynie na zamku Giedymina w Wilnie. Obecność więc pana pułkownika jako reprezentanta Wojska Polskiego przy wręczaniu listów uwierzytelniających byłaby dla Litwinów jeszcze większym upokorzeniem, jako że stało się to pod przymusem użycia siły zbrojnej. Na politykę polską względem Litwy w latach 1930-1935 rzucają światło następujące słowa ministra Beka z własnoęcznych jego zapisków zrobionych w roku 1940 w Rumunii. Z innych dziedzin polskich zainteresowań w tej epoce 1930-1935 Należy zanotować niepokój budzący się na Litwie w stosunku do możliwości rewindykacyjnych Niemiec w Kłajpedzie. Memel